Serdecznie witam w dzisiejszym podcaście I witam z Kostaryki w końcu, w końcu oficjalnie e witam Was w tym kraju, w którym jeszcze nie byłem, chociaż byłem bardzo, bardzo, bardzo blisko. E Przesiadłem sobie tutaj w Kucki e cichutko, e mikrofon e na czułość minimalną, e ale mam drugi zoom, który postawiłem troszeczkę dalej. I zobaczymy dzisiaj mały eksperyment, nagrywam jakby dźwięk ludzkości osobno, a mój dźwięk tutaj osobno, zmiksujemy to razem, zobaczymy co z tego wejdzie. A ja witam Was z Kostaryki, z San Jose, z miasta malutkiego, z miasta stolicy tego malutkiego kraju, ale kraju jak bardzo fajnego. Mamy... Pani mi tutaj przeszkadza. Zapomniałem wam powiedzieć, że jestem na lotnisku w San Jose. Czekam na mały autobusik, który zawiesie mnie do centrum i w San Jose dwa, trzy dni mam zamiar spędzić. Będę się bujał tu, będę się bujał tam. Mam dzisiaj taki plan, że... Roboczy ten podcast nazywam obrazki z wystawy Modesta Musorgskiego i chciałbym z różnych miejsc, nie wiem, będę jeździł autobusami, dużo będę chodził po mieście dzisiaj, jutro, pojutrze i zobaczymy jak to będzie z różnych ciekawych miejsc wam będę y, nadawał i, no i już witam was, tak jak mówię serdecznie z Kostaryki, z lotniska San Jose. Malutkie, letnisko, malutki kraj, fantastyczny kraj, mam nadzieję i na następne o, znowu pali, coś mówi no będzie, będzie, będzie no i postaramy się po hiszpańsku coś do was pogadać, bo mój hiszpański jest coraz lepszy entiendo mucho pero problema problemas Konablar. w takim razie zobaczymy jak to będzie Cieszę się duszno, gorąco, fajnie sympatycznie i, i po małym wyjeździe do Stanów teraz już w końcu, w końcu, w końcu w końcu ciepłe kraje, fajne kraje O. Oh, witam was to już trzeci raz mówię, ale cieszę się cicho cicho, wyciszymy tą panią tak, tak warkę Halo. No tutaj mamy mały pociąg, który jedzie z lotniska do centrum. Takie małe coś tam, coś tam. Ja, chyba tak pani mówi, chyba tak rozumiem, a ja nie wiem dokładnie, ale mm, tak jakoś tym szumi. Taksówki są czerwone, malutkie. Um, halo, no proszę pani, no. coś tam Pani mówi, ale e, jakiś taki prostu. W każdym razie Pura Vida. Pura Vida to jest to, co będzie nas przez najbliższe półtora miesiąca łączy. No proszę Pani. No, pura Vida, czyli mm, dosłownie samo życie potocznie jest super. Jest, jest zajebiście. I o to chodzi w dzisiejszym podcaście, żeby nie, w najbliższym najbliższych podcastach, żeby do was właśnie o takich fajnych, super rzeczach mówić, a ja ym, dobra, cztery minuty ym, to tyle na wstępy nie będę więcej gadał ym, pewnie znając z tą panią, to się zaraz odezwie i tak no tak, no właśnie tak, no dobra no to dajmy pani pogadać, a ja wrócę do was i cóż, pura vida pana i Costa Rica to się mówi po hiszpańsku, y, podcast No solo para las a Tu radio, przepraszam, tu podcast nie tylko dla orłów. Tu podcast nie tylko dla orłów. można by tak powiedzieć. Znowu przyczepnąłem sobie w kąciku, chociaż nie przyczepnąłem, tak stoję sobie oparty i patrzę i patrzę i patrzę i znowu e, jednego zuma troszkę dalej ode mnie i nagrywam e, ludziska, a ja mm, gąbeczkę od hadowyki przyciskam bardzo, bardzo blisko pięknych pięknych i i Z takim lekko głosem Bo tutaj kolejka jest A ja witam was w ogóle Skąd ja was witam? Jak to się nazywało? No, sobie se... A, Koreos Koreos tej Costa Rica Czyli bardzo ładny Taki star kolonialny budynek Przeczytałem sobie przeczytałem Z 1917 roku Więc Władimir Kładimierz, ehm, jaki? się jaki? Lenin! No, tak, nie wiem czemu, ale 1917 mi się kojarzę z Leninem. Lenin by to pamiętał, zatem e, witam Was jeszcze raz z poczty Ufny w Kostaryce w San Jose. Ehm, jak już wspomniałem, Correos de Costa Rica. Calle Segundo, czyli ulica druga jak to się tutaj nazywa? To są ulice 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 14 i 15. Coś w stylu amerykańskim. No mówię cicho, chyba nie, ale sobie podgłośnik troszeczkę. Pozdrawiam właśnie tutaj podnośnik i podgłośnik i pana redaktora Marka, z którym miałem okazję spędzić ostatni czas bardzo miło, sympatycznie. Zatem Kostaryka, dlaczego? Dlaczego tutaj? Czytałem kiedyś, że Kraje kciągną. To jest coś takiego, że wciąga. To jest coś takiego, że musisz wrócić. I tak się stało, że jak myślałem, gdzie wyjechać na ten czas, żeby odpocząć po moich szpitalach, po moich jakichś miłosnych romansach i zawodach i różnych innych pracach to właśnie pomyślałem, żeby pojechać gdzieś tutaj, żeby pojechać właśnie na ten wąski pasek lądu, który łączy tą Amerykę Górną i tą Amerykę Dolną, ale też można powiedzieć dzieli, oceany na ten z prawej na ten z lewej i tutaj nade mną niedaleko w gdzie staramy się być sam budować kanał taką konkurencję dla kanału panowskiego tam na dole nie może, też będę Zobaczymy jak sprawy będą wyglądać jeszcze nie mam wszystkiego zabukowanego, muszę powiedzieć, że tak trochę jadę zobaczymy co będzie, coś w tym stylu mam zabukowane tutaj w Kostaryce prawie wszystko, ale Kostaryka będzie tylko jednym z siedmiu może z pięciu, może z dziewięciu krajów, które odwiedzę od mojego podmiaru I, i zobaczymy co z tego będzie I, nawet biletu, nie bilet powrotny mam kupiony, ale biletu powrotnego do miejsca, skąd będę leciał do Irlandii, nawet nie mam kupionego, więc zobaczymy jak to będzie. Fajny jest ten budynek, ciekawy, taki staro-dawny, miły, sympatyczny. Samo San Jose byłem wczoraj pół dnia, i a i dzisiaj i drugie nie podoba mi się. Jest takie słupne troszeczkę ciepło duszno, fajnie gorąco um, jakieś parki są, może następnym, następnym wejściem do parku ale muszę sobie załatwić autobusy, więc muszę, znaleźć, um, muszę sobie znaleźć terminal de buses e, terminal de buses Rapidos to się tak dokładnie nazywa e, i tam mój autobusik muszę znaleźć gdzie będę jechał już na moje takie porządne wakacje gdzie posiedzę parę dobrych jedyni e, czyli na doce, ale tam pojechałem a ja, cóż, witam Was jeszcze raz, po raz czwarty mówię i powiem: 5, 6, 7. Witam Was z Kostaryki, z San Jose, z Korea, Koreos to jest po hiszpańsku, w Hiszpanii, a to jest Koreos de San Jose, z Kostaryki, z samego centrum wszystkiego. Zatem zapraszam Was. Podobnie za chwilę i papa mi się śmiejęło i jestem na bagatelkę. Przysiadłem sobie w knajpce, bo gorąco muszę coś zjeść. Zamówiłem sobie herbatę, zamówiłem sobie ciastka, zamówiłem sobie ogólnie takie słodkie rzeczy, bo mam ochotę. Ale w ogóle chcę się odchudzać i żadnej czekolady, więc nic z tego. I więc, więc to jest moje ostatnie katarek. Przepraszam, i kaszele. <śmiech> mój kaszelek. Mój kaszelek które gdzieś słyszeliście w Stanach jak nie wiem, coś mi się z nim stało. W ogóle witam was po raz 16 i muszę wrócić do tego, co wiem, czyli Pura Vida, czyli dosłownie samo życie. Tak wszędzie tutaj mówią. Pura Vida, Pura Vida, nie mówią cześć, do widzenia. To mówią Tikos, czyli ci, co tutaj mieszkają, czyli mieszkańcy Kostaryki, którzy są bardzo ze swojej ojczyzny, dumni lubią podkreślać różnice dzielące Kostarykę od innych krajów Ameryki Środkowej. Nie mają armii, 60 lat nie mają armii. Wysoki poziom edukacji, służby zdrowia, opieki społecznej. Średnia wieku to jest prawie 76 lat, a demokracja 120, więc mają się czym szczycić i no, szczerze, jakiś czas temu znalazłem takie obrazki z wystawy pana Wojtka Tejrowskiego i on właśnie też o kastaryce gdzieś mówił, ale nie chcę was z tym zaglądać na sam początek. Chciałbym o tym porozmawiać później, żeby zweryfikować moje wrażenia z tym, co pan Wojtek mówił, więc pewnie może za kilka podcastów, jak już może będziemy wyjeżdżać z historyki. puścimy pana Wojtka staśmy i posłuchacie to, co pan Wojtek mówił i to, co ja też wam powiedziałem za jakiś czas i, i będziemy widzieć, jak to wszystko wygląda. W każdym razie Kostaryka bardzo niechciągnaje. W sumie jedną z rzeczy, które mnie tutaj przyciągnęła, nie wiem czy mam dojęty, czy nie wiem, bo to, to trochę plan, nie, nie powiem wam, ale em, oczywiście Radek, którego słyszeliście się nim powiedział mi, bo on tu był, oczywiście on był wszędzie, powiedział mi musieli być tu, być tam, zobacz tu śpi tu, szpi tam. więc Radek mi dużo powiedział, Radek mi dużo pomógł były dla mnie teraz wszystkie takie enigmatyczne, że Monteverde że Montezuma że Wulkan Arenal że to, że tamto ale myślę, myślę, że jakieś ciasko by wyszło zamknięte Myślę, że to wszystko dobrze zadziała i czuję już taki dobry czas. Czuję dobry moment, chociaż wciąż mam smutek, ale to pewnie, powiem wam może za dzień, za dwa, za trzy, za cztery. Ja myślę, że na plaży gdzieś po pociągu. Ja wiem, co mi w duszy gra i co mnie męczy, ale pomalutku to już gdzieś schodzi w każdym razie. W każdym razie cieszę się na tę wakację, cieszę się na ten czas i cieszę się na to, że nie mógł do was gadać, bo pomimo tego, że jadę sam, to kiedy jak hałasuję. Pomimo tego, że jestem sam, to jak już mówiłem, kiedyś tak do końca sam nie będę, więc cieszę się, cieszę się, że to tak wszystko e, się łoży i nie będę sam. Będziecie wy, moi drodzy słuchacze. E, cóż, e, Costa Rica to jest wojski, malutki kraj, ale można by go dorównać do Europy, bo to chyba taki najbardziej europejski, porządny kraj i mówiąc, że boję się trochę tego wszystkiego, że, że tutaj w San tak troszeczkę jest średnio, że nie jest że mogą mi okraść, że mogą wszystko tysiąc zrobić rzeczy, ale, ale jestem jest dobrej myśli, muszę wam powiedzieć, że jestem dobry dobrej myśli. I tą dobrą myślą skończymy, bo muszę iść dalej, Wam yy, muszę iść do tego dworca autobusowego, bo gorąc sobot już, no i to tyle, i sobie znowu gdzieś w końciku na dworcu i powiem wam o autobusach. A co?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 Oczywiście te miejskie są takie normalne, jak to miejskie, ale w Kostaryce linii kolejowych, kolejowych jest bardzo mało i większość transportu to jest autobusami. I muszę wam powiedzieć, że autobusy tutaj stoją zajebiste, zajebiste jakieś taka trzyosiowa, piękna dwupoziomowa skania. Tutaj obok stoi też jakiś taki man albo coś takiego, nie. nie nie widzę dokładnie. W każdym razie autobusy są nowoczesne, takie europejskie, wszystkie ładniusie, no bo to, tak jak wspomniałem, terminal de buses rapidos, czyli, czyli taki, można by powiedzieć, PKS, czyli międzymiastowy, ale taki, co, co PKS w życiu takich autobusów nie widział, nawet pewnie niego nie będzie stać. Dobrze, ale ja nie o autobusach dzisiaj, chociaż... Chociaż też pewnie o tym bym mógł, mógł, mógł pogadać, ale chciałbym Wam powiedzieć, że dostałem list od mężczyzny. Mężczyzna jest po 40 i 10 lat temu zrobił coś niesamowitego: zagadał po prostu do ludzi. I tyle. I od tego się zaczęło. Zacząłem mówić, potem zacząłem mówić drugi, potem trzeci, czwarty, piąty. 6, 7 i kiedy liczyłem tych ludzi ostatnio wyszło mi około powyżej pół tysiąca pół tysiąca projektów podcastowych ponad przed wyjazdem sobie usiadłem i policzyłem bo to niedługo pomyślałem będzie 10 lat polskiego podcastingu teraz już jest po tej dacie ja Cóż, nadaję do was dziewięć pół roku. Ciekawe, co będzie na dziesiątkę. Jakiś super podcast. Chociaż jeszcze nie wiem, coś tam grzebie od paru lat, mówiąc szczerze. I, i zobaczymy, jak to Ale Te autobusy hałasują znowu. Znowu to wszystko jakoś inaczej słychać. Jeszcze mam założone słuchawki, muszę mi powiedzieć. Mam, mam odsłuch tego, co się dzieje w tamtym zoomie, obok, który stoi i hałasuje więc tak nie do końca słyszę, co ja mówię. Ale mam nadzieję, że będzie inaczej. Dzisiaj mówię taki mały eksperyment dźwiękowy. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. W każdym razie wracam do tego, że dostałem list od mężczyzny. I ten mężczyzna napisał tak. Mam w ręce mojego iPada i kiedyś pewnie bym miał Szależczą kartkę, a teraz już technika poszła tak daleko, że mam kartkę, ale taką elektroniczną. I mężczyzna napisał tak. Cześć. Kiedy sobie tak słuchałem odcinka numer 482, przyszło mi do głowy, że jeśli cokolwiek dobrego zrobiło na podcastowym podwórku, to chyba to, że popchnęło mnie do tego, żeby łapać za mikrofony i nagrywali. Zapiszę sobie to po stronie dobrych. Ładne mi dzieci porosły. Dziękuję za pamięć. Pamiętam Jacek Artymiak. Tak sobie myślę, że nic lepszego nie mogło mnie spotkać niż właśnie te kilka słów od szefa szefów, od Jacka Artymiaka, który zaczął to wszystko i... Dlatego warto nagrywać, dlatego warto być, dlatego warto z Wami się spotykać, żeby co jakiś czas nawet co 10 lat dostać taki list, takiego człowieka, który zrobił dla nas tak wiele. Chociaż nie robiąc za dużo, tak to się wyraża, aczkolwiek nie jest tak to jakieś złe. Dziękuję. Iwe, dziękuję. Cześć, tu Wóchlander, słuchacie podcastu Nie Tylko dla Orłów. się nie słuchuję w tej słuchawce, słysząc to, co się dzieje wokół, a nie słysząc czego, co mówię. Witam Was po raz San Jose. Siedem sobie na ławce w de Metropolitano. Park jest w całym centrum miasta nie jest za duży ale tutaj jest taki jakiś mały targ, coś w tym stylu i ludzie sprzedają krzyczą, jeżdżą jakieś malutkie samochody z megafonami, żeby słyszycie no właśnie eee, właśnie pan coś bardzo głośno eee, gada ale nie będziemy mogli nie, nie chcę gadać, jeszcze chwilę co mam powiedzieć? Duszne jest. Kupiłem sobie dużą litrową wodę, ale wybąbałem całą. Co mam chciałem powiedzieć? Aha, w Panamie pamiętam, jak jechałem, to była taka zakrętka, żeby nie pić wody takiej z kranu, nie pić wody takiej y, nieprzygotowanej, nie pić wody w ogóle takiej nie wiadomo jakiej, tylko wszystko z butelek. A tutaj y, naczytałem się różnych y, internetowych y, op opisów, że tu jest bezpiecznie z piciem wody, ale na razie y, nie będę kombinował. Y, tutaj na razie będę pił wodę taką z buteleczek gazowaną y, albo nie gazowaną, chociaż nie, nie gazowana jest lepsza, bo gazowana to jednak na upał późno już jednak 6 godzin różnicy robi czas robi różnica tutaj już jest 7 wieczorem, już jest prawie ciemno w już już powiedzieć, że jest ciemno to w Europie już jest grubo po północy, już się robi takie śpiące ale będę jeszcze pewnie do małej ktajpki i mego mojego hostelu usiądę sobie i i zobaczymy co będzie e, bo nie chcą się spać jeszcze w każdym razie no właśnie, no, krzyczą krzyczą, krzyczą krzyczą, no park nie jest za duży, Park metropolitana to więc jest kilometr e, długości może z 500 metrów szerokości ale wiecie co fajne tu jest, bo um, um, um, jest tordo tordo rolek można sobie jeździć w taki mały stadion jest mała sadzawka, można sobie popływać na łódeczkach można sobie popływać na jakichś takich rowerkach wodnych jest, jest parę takich miejsc dla zakochanych, jest parę takich miejsc, gdzie można z albo z ciekami poleżeć na trawie. Takie fajnie, oprócz tego, że może pada gdzieś. Pada, pada, pada, pada, więc na trawie nie poleżysz, ale rolkowcy jeżdżą, jest taki stadion, nie za duży, tak może, tak nie wiem, z 400 metrów, taka pentelka, i ludzie sobie na roleczkach jeżdżą, ja sobie tutaj na ławeczce siedzę i przytykam gąbeczkę jak najbliżej można moich złotych ust i, i gadam do was, i gadam do was i... Um, no i cóż jest dobrze, są wakacje jest go jest San Jose jest duszno i mm, jest Los należą mi się wakacje 2014 był zajebiście ciężkim rokiem zajebiście męczącym rokiem i zajebiście e, w, w, wysuszającym wszystkie jakby potrzeby rokiem, więc teraz wakacje mi się należą i muszę odpocząć i muszę nahodować bateryjki, bo, bo muszę, bo inaczej nie dam raty, więc tak to wygląda. Tak to wszystko się układa. Zatem parko Metropolitan w centrum desetrozy. Podcasting, baby Nie tylko dla orłów. Nocna Nocna knajpka La luz się nazywa no, Tak mi się um, Powiedziało dziwnie Nie wiem czy wiecie to znaczy la luz La luz to znaczy światło, a nocna knajpka Dlatego, że jest już Za um, 21 wieczorem um, Czyli noc i światło, światło i noc I to się tak wszystko Pięknie układa, to się tak wszystko Fajnie montuje Staryka, Dzisiaj taki podcast, trochę nie wiem o czym Ale mam ochotę pogadać tak na luzie Tak o tym wszystkim Mam ochotę po prostu pogadać I nie wczuwać się w to wszystko I to jest mój drugi dzień W San Jose jutro rano Jadę już nad oceanem I pewnie tam Już będę miał o czym gadać Bo będę chodził tu i tam Tam i tu Zobaczymy jak to wszystko będzie Z samolotu Jak leciałem Lecąc z Fort Lauderdale przelatywałem nad Jak to się nazywa Nad Key West I nad Kubą Ale byłem w Key West Teraz też był plan żeby lecieć do Key West żeby jechać do QS, żeby zatrzymać się gdzieś na Florydzie, w Miami i jechać może na dwa, może na trzy dni na QS, bo lubię, bo byłem, bo redaktor Marek, którego wspomniałem, też tam był i nagrywał. W każdym razie świetnie to wszystko z góry wyglądało. wam jakieś zdjęcia. Robiłem, robiłem, robiłem, robiłem w podcaście, co, jakim podcaście robiłem w GoProskim kilka zdjęć. więc, więc, więc, więc, Um, tak to wygląda Kuba też piękna, aczkolwiek Kuba też taki serdelek lecieliśmy nad tym jakieś chyba 9,5 minuty i z jednej strony na drugą było wszystko widać widela nie było widać więc więc więc, więc. Um, um. No, tak to wygląda. Potem dolecieliśmy, lecieliśmy macieć na nad Belizę albo jakoś tak tamtędy, bo patrzyłem, się przy oknie, specjalnie sobie zamówiłem miejsce przy oknie i lecieliśmy około Belize, i potem na dół, e, widziałem jezioro Nikaragua z wulkanem na środku, chciałbym tam być, zobaczymy co z tego będzie. W każdym razie można powiedzieć, że byłem w Nigragu już, bo leciałem nad nią i było wszystko widać. Te kraje są wąziutkie, więc jak lecisz z samolotu, widzisz jeden brzeg. Jak się dobrze wychylisz, widzisz też drugi brzeg, więc widać dwa oceany. W zasadzie Morze Karaibskie i ocean spokojny. Więc, więc tak to wygląda z samolotu, a teraz już na ziemi. Na wysokości, tutaj jest troszeczkę wysoko, chyba jakieś 700 metrów, San Jose. Um, więc, więc um, przepraszam, muszę kichnąć <kysy> kaszelek mańczy, cóż więc um, jest ciepło, jest sympatycznie jestem, jestem prawie jedynym klientem w knajpie, chociaż są tutaj dwie osoby ale to chyba są z tak zwanego stafu, czyli z obsługi się um, już późno przepraszam, ale zamknąłem, zamknąłem ręką, twarz Irlandczycy pamiętam jak ziewają rano w autobusie czy w tramwaju, nikt z nich nie zakrywa ręką twarzy, widać wszystkie braki w ozębieniu, ewentualnie niedomyte zęby, więc jest to takie bardzo miłe, też chciałbym coś takiego nagrać na koniec mojego podcastowania w Irlandii. Nie to, że koniec że będę kończył, ale na zamknięcie dziesiątki. Um, takie AWS-adło irlandzkie, czyli Z jak ziewanie, czyli lancety nie zamykają, nie chowają, nie zamykają jakby ręką, ust przy ziewaniu, więc wszystko widać. Czy to dziewczyny, czy chłopaki, czy mężczyźni, czy kobiety, wszystko tak samo. Więc tak to wygląda. A ja cóż, ziewam już, więc czas skończyć ten podcast, bo pewnie też ziewacie. Dzisiaj całkowicie luźne, bez presji podcastowanie z San Jose Ticos, czyli Kostarykostikos, czyli właściciele Kostaryki, mieszkańcy Kostaryki, więc to wszystko dzisiaj dla Was bardzo luźny, spokojny, taki nawet za spokojny podcast, bo pewnie spodziewaliście by się, byście, byście się czegoś lepszego, ale the best yet to come, czyli największe, najlepsze jeszcze przede mną i przed Wami. Zatem do Usłyszenia i obrazki wystawy Modesta dzisiaj Wam towarzyszyłem Może jeszcze malutki kawałeczek. I to wszystko na dzisiaj. O, przepraszam, nie ma. Nie będzie. Nie będzie dzisiaj wyjątkowo co w naszym podcaście, bo w następnym chciałbym zrobić mały miks muzyczny. Taki jak lubię. Zatem na następnym odcinku będzie troszeczkę muzyki. Zatem do usłyszenia. A stalowego. Do usłyszenia asta